Ale gdy wracały do domu, to z matką nie było już w zwyczaju mówić w obcym języku. Również w kościele modlili się z książeczek polskich, duchowieństwo bowiem pochodzące z ludu pomagało matkom utrzymywać język ojczysty w modlitwie. A kiedy dzięki wielkiemu bogactwu mineralnemu ziemi rozwinął się tu przemysł hutniczo-górniczy, wchłonął wielką ilość ludności do kopalń i fabryk. Organizacje robotnicze, walczące o polepszenie warunków socjalnych, podnosiły godność narodową na wyższy poziom. Bezwzględna akcja germanizacyjna wytwarzała wśród rzeszy robotniczych silną reakcję obronną. Na zebraniach robotniczych używano w dyskusji coraz częściej języka polskiego. Wytwarzało to potrzebę czytania polskich książek i prasy polskiej. W ten sposób... Uświadamianie narodowe postępowało w szybkim tempie. Niemiecka partia socjalistyczno-demokratyczna, której rozwój postępował równolegle ze wzrostem przemysłu w państwie, przyczyniła się w dużej mierze do podniesienia nizin mas pracujących w fabrykach i kopalniach na znacznie wyższy poziom kultury. Miało to oddźwięk i w polskim świecie robotniczym na Śląsku. Organizacja niemiecka, która liczyła miliony członków, posiadała przed wojną światową znaczne wpływy w parlamencie i niejednokrotnie energicznie broniła interesów polskich organizacji robotniczych wobec stosowanych do nich praw wyjątkowych. Pierwsze powstanie miało wielki wpływ na dalsze upowszechnianie uczuć narodowych, co w następstwie, w drugim powstaniu, zwiększyło bardzo szeregi walczących. A gdy przyszło do głosowania mającego stanowić o woli ludności co do jej przynależności państwowej, to pomimo dużej zależności pracujących mas od niemieckich zarządów przemysłu śląskiego, znaczna większość ludności wypowiedziała się za Polską. Poznawszy bliżej ludność Śląska, nabrałem przeświadczenia, że gdyby nie powstania, to wynik plebiscytu byłby dla nas niekorzystny. Po objęciu przez wojsko i administrację cywilną przydzielonej Polsce części Górnego Śląska ministrowie Ossowski i Narutowicz prosili mnie o zaopiekowanie się wielką fabryką rządową sztucznych nawozów azotowych w Chorzowie, prowadzonej przez niemieckich inżynierów. Nie mogłem odmówić życzeniu polskich ministrów, jakkolwiek nie miałem ochoty prowadzić fabryki opartej o obce metody pracy. Wobec braku fachowców w Polsce... Dla tej skomplikowanej wytwórni uważałem to za spełnienie obowiązku wobec państwa. W początkach lipca 1922 roku zjawiłem się w asyście śląskiej władzy administracyjnej w Chorzowie celem przejęcia od Niemców zakładu przemysłowego. Przy spotkaniu Szika, naczelnego dyrektora fabryki chorzowskiej, Przedstawiałem mu obopólny interes stron w zgodnym przejęciu zakładu przez rząd polski. Wytwórnia, jako należąca do rządu niemieckiego, miała przejść na własność państwa polskiego. Natomiast wszelkie odpłaty za stosowane metody, opracowane i opatentowane przez ludzi prywatnych, powinny być były honorowane pomimo zmiany właściciela. Dyrektor Szik, Uznawał moje racje, że należałoby dążyć do ugody, miał jednak obawy, czy ten najwłaściwszy sposób załatwienia przyjęty zostanie przez Gehaimrata, doktora Karo. Przebywał on na kuracji w Karlsbadzie i dopiero za kilka dni mogła nadejść jego odpowiedź. Czas ten wykorzystywałem na poznanie niemieckich kierowników poszczególnych działów produkcji, by się zorientować co do ewentualnej przyszłej ich współpracy. Zamiast oczekiwanej z Karosbadu odpowiedzi spotkała mnie niespodzianka, która pozwalała wnosić o decyzji doktora Karo, prezesa Rady Administracyjnej Wytwórni. Kiedy bowiem po czterech dniach przybyłem do biura, zastałem wszelkie placówki techniczne opuszczone a cały personel inżynierów i majstrów, wynoszący razem około 200 ludzi, wyjechał do pobliskiego miasta Bytomia po stronie niemieckiej. Na miejscu pozostali tylko robotnicy w liczbie około 3000. tysięcy. Wszelkie rysunki, plany i akty techniczne zawierające dane dotyczące ruchu fabryki zostały także wywiezione. Oprócz tego zdemontowano różne części aparatury, utrudniając wprowadzenie ich w ruch. Przewidując trudności przy przejmowaniu fabryki, miałem w pogotowiu około dziesięciu polskich inżynierów, przeważnie moich uczniów. Zabraliśmy się energicznie do pracy, aby opuszczoną i rozmyślnie zdekompletowaną przez Niemców wytwórnię jak najprędzej uruchomić. W aktach dyrekcji natknęliśmy się na ciekawą korespondencję dyrektora Schicka z doktorem Karo, który urzędował w Berlinie. Z korespondencji tej było widoczne, że Niemcy opracowali cały plan działania na wypadek przejęcia fabryki przez Polskę. Na listowne zapytanie doktora Karo, czy inżynierowie polscy bez pomocy niemieckich fachowców zdołają uruchomić wytwórnię, odpowiedział Schick, że uważa to za wykluczone. Listy te już całkowicie wyświetliły manewr niemiecki. Spodziewano się, że rząd polski będzie zmuszony skorzystać z pomocy niemieckich fachowców, a ci... Wyzyskają sytuację i wysuną odpowiednio wygórowane warunki. Charakterystycznym było, że także wśród robotników panował ten sceptycyzm co do kwalifikacji polskich inżynierów. Dla nawiązania bliższego kontaktu z pracownikami fizycznymi przemówiłem do nich na przygotowanym w tym celu zebraniu. Mówiłem im, że za czasów niemieckich uważano ich za obywateli drugiej kategorii, małowartościowych i nazywano pogardliwie Waser Polakami. Obecnie zaś są równouprawnionymi pełnymi obywatelami polskimi. Język ich matek nie będzie już odtąd wyśmiewany i wyszydzany. Dzieci w szkołach nie będą słuchały sfałszowanej w złośliwy sposób historii ich macierzy, Polski. Mówiąc tak dalej, widziałem, że argumentacja moja wywiera duże wrażenie na zebranych. Produkty wytwórni, w której pracują, mówiłem, będą obecnie zaspokajać potrzeby ludności polskiej, a nie obcej, zawsze nam wrogiej. Po przemówieniu, które poruszyło mocno stronę uczuciową słuchaczy, zapytałem, czy ma to być powtórzone w języku niemieckim. Wiedziałem przecież, że fala uświadamiania narodowego w bardzo małym stopniu tu docierała i że na zebraniach swoich używali jeszcze języka niemieckiego. Poza tym nie brali udziału w powstaniach śląskich, a podczas plebiscytu większość głosowała zapewne za przynależnością do państwa niemieckiego. Odpowiedź była żywiołowa — nie chcemy, my tu wszyscy rozumiemy. Pomyślałem wówczas, że moi słuchacze doznali może pierwszego dreszczu świadomości narodowej. Po zebraniu tym poprawił się znacznie stosunek załogi robotniczej do polskich inżynierów. Wyczuwało się, że zależało im również na powodzeniu naszym w uruchamianiu fabryki. Powynajdowali zdemontowane przez Niemców części aparatury i okazywali we wszystkim chętną pomoc. Najbardziej zatrzymywała nas dostawa z wnętrza kraju wapna palonego, zużywanego w dużych ilościach przy produkcji. Do tej pory sprowadzano surowiec ten z niemieckiej części Śląska, co nam nadal Niemcy uniemożliwiali. Skonfiskowali nawet posłane po wapno specjalne nasze wagony fabryczne. Po trzytygodniowych wysiłkach zaczęliśmy stopniowo uruchamiać piece karbidowe i dalszą przeróbkę karbidu na azotniak. Obraz dymiących, a widocznych zbytomia fabrycznych kominów chorzowskich przekonał naoczny inżynierów niemieckich o opanowaniu przez nas trudności fabrycznych. Po kilku dniach otrzymałem list od doktora Karo z Berlina, w którym ostrzega mnie jako kolegę, że produkcja w zakładach chorzowskich dla ludzi mniej doświadczonych jest bardzo niebezpieczna. Pisał dalej, że oni sami, zanim nie nabrali dostatecznego doświadczenia, narażeni byli na różne przykre niespodzianki. Radzi mi więc nie brać na siebie odpowiedzialności wobec grożących eksplozji, które mogą pociągnąć za sobą wiele ofiar w ludziach. List doktora Kara był dla mnie zrozumiałym ostrzeżeniem. Mogłem się po nim spodziewać sabotaży, których zorganizowanie przez poprzednio zatrudnionych inżynierów niemieckich nie przedstawiało trudności. Przewidywania moje sprawdziły się już po upływie tygodnia. Rozpoczęto odsypania piasku do panewek motorów, co powodowało zacieranie się osi. Po tym następowały różne uszkodzenia elektryczne, a udało się nawet sabotażystom spowodować wybuch w młynie karbidowym, który nie pociągnął za sobą na szczęście ofiar. Najbardziej zapobiegliwe przeciwdziałanie nasze było bezskuteczne. Wszak Niemcy znali w największych szczegółach urządzenia tej gigantycznej fabryki, której sama zabudowana powierzchnia wynosiła około 150 tysięcy metrów kwadratowych. Przez 10 dni ciągłej walki z sabotażystami nie zdołaliśmy żadnego z nich ująć. Czuliśmy się w tej sytuacji bezsilni. Dopiero wówczas zaświtała mi myśl zwrócenia się bezpośrednio do robotników z wezwaniem, żeby ratowali swój warsztat pracy zagrożony przez Niemców. Inicjatywa moja okazała się bardzo szczęśliwa. Oburzenie i zawziętość załogi doprowadziły do tego, że postanowiono schwytanego zbrodniarza wrzucić do żaru pieca karbidowego. Widząc ich nastroje, nie miałem wątpliwości, że groźbę swoją wykonają. Od tej chwili wszelkie sabotaże ustały. Niemcy nie mogli widocznie znaleźć w dalszym ciągu chętnych, którzy byliby skłonni podjęcia się ryzykownej dla nich roli. Ponieważ inżynierowie niemieccy zabrali z sobą wszystkie akta techniczne i doświadczalne, nie mogliśmy początkowo otrzymywać pełnych wydajności. Dopiero na podstawie własnych doświadczeń poprawiały się stopniowo warunki produkcji. Po paru miesiącach pracy badawczej doprowadziliśmy wydajność do niemieckiego poziomu. Nie poprzestaliśmy jednak na tym. Prace doświadczalne szły w dalszym ciągu z powodzeniem. W stosunkowo niedługim czasie udoskonaliliśmy znacznie metodę niemiecką. Od tej chwili Niemiec nie imponował już więcej robotnikom chorzowskim. Trzeba uznać, że współpraca całej załogi była wzorowa i przyczyniała się w dużej mierze do zdobywania coraz to lepszych wyników produkcji. Ta gorliwość w pracy robotników opierała się na zainteresowaniu materialnym, połączonym z jednoczesnym obniżaniem kosztów produkcji. Ustaliliśmy pewną funkcję matematyczną, w której były uwzględnione wszystkie czynniki związane z produkcją, a wpływające na ostateczne jej koszta. Funkcja ta stale określała wysokość premii pobieranej przez wszystkich bez wyjątku pracowników. Inicjatywę tę podjęła dyrekcja zakładów. Nie uczestniczyła więc w pobieraniu premii. Ta możliwość zainteresowania materialnego wszystkich współpracujących dawała wielkie korzyści przedsiębiorstwu. Robotnicy podniecali się wzajemnie do wydajniejszej pracy, pogłębiając jednocześnie świadomość, że od ich gorliwości zależy wysokość przypadającego dodatku premiowego. Wydatki przedsiębiorstwa z tym związane Szły w dziesiątki tysięcy, podczas gdy dochody rosły w miliony. W kwietniu 1923 roku udało mi się pozyskać dla wytwórni chorzowskiej inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego jako dyrektora technicznego. Swoją współpracą tak mnie odciążył, że już po niedługim czasie mogłem swoje zajęcia dzielić po połowie między Chorzowem a Politechniką Lwowską. Sprawy administracyjne prowadził w Chorzowie utalentowany i doświadczony dyrektor Adam Podoski, który przed rewolucją bolszewicką zarządzał cukrowniami na Podolu Rosyjskim. Po objęciu przez Polskę Górnego Śląska panowała tu czas jakiś wielka drożyzna aprowizacyjna. Chcąc przyjść z pomocą naszym pracownikom... Sprowadzaliśmy dla nich z innych części Polski produkty, oddając je po cenie kupna, bez zaliczenia transportu. Założono nawet w obrębie terenów fabrycznych własną rzeźnię, która dostarczała mięso po cenach przeszło 60% niższych od miejscowych. Założenie szkoły technicznej dla dzieci pracowników zostało przyjęte z dużym uznaniem i wdzięcznością. Utrzymanie jej niewiele kosztowało, bo tylko jeden inżynier był wyłącznie nią zajęty, inni uczyli poza swoimi zajęciami. Z powodu rozrzucenia w terenie fabrycznym biur technicznych było zatrudnionych około pięćdziesięciu gońców. Zajęcia ich trwały od 8 do 16. I kiedy zauważyłem, że chłopcy ci jakoś marnie wyglądają, zainteresowałem się ich losem. Stwierdziłem, że cały ośmiogodzinny czas pracy... Przepędzają bez posiłku, a pobory ich, ustalone według obowiązujących norm dla całego Śląska, były bardzo małe. Trudno było pozwolić na poniewierkę dzieci. Jadali odtąd obiady w kasynie urzędniczym, za które pobierało się tylko symboliczną opłatę. Jedynie ze względów pedagogicznych. Na tym przykładzie... Przekonałem się, że serdeczna, ciągła troska, okazywana tak pracownikom fizycznym, jak również ich dzieciom, spotyka się z uznaniem i budzi w nich szczerą wdzięczność i ambicje pracy. Zakłady chorzowskie pod zarządem polskim nabrały w opinii całego Śląska takiego rozgłosu, że wielu takich pracowników się znajdowało, co marzyło o dostaniu się do nich. Panujące tam stosunki dawały przykład, co zdziałać może ludzkie podejście do personelu. Wytwarzały one harmonijny zespół, pracujący z całym oddaniem dla pożytku państwa. Jako wyraz tej jedności ufundowali wszyscy pracownicy wspólny swój sztandar, który później, już jako prezydent, udekorowałem Złotym Krzyżem Zasługi. Chorzowskie wytwórnie Potem jeszcze więcej rozbudowano, a produkcję azotniaku znacznie ulepszono. Można było dzięki temu odpowiednio obniżyć cenę związków azotowych i tym samym udostępnić szersze ich stosowanie w rolnictwie. Wkrótce zapotrzebowanie na nawozy sztuczne tak wzrosło, że zaszła potrzeba budowy jeszcze jednej wytwórni. To też. Na samym początku mojej prezydentury podjąłem inicjatywę stworzenia takiej wielkiej fabryki w miejscu wybranym celowo pod Tarnowem w Małopolsce. Parę wsi przylegających do nowo budującej się fabryki utworzyło razem z nią gminę pod nazwą Mościce. Ówczesny minister przemysłu i handlu Kwiatkowski powierzył budowę wytwórni doktorowi Tadeuszowi Zwisłockiemu, którego uważał za najodpowiedniejszego kandydata na to bardzo odpowiedzialne stanowisko. Zwisłocki brał od samego początku udział w pracy nad uruchomieniem Chorzowa i kierował bardzo umiejętnie najwięcej czułym i trudnym do opanowania działem produkcji. Poprzednio pracował w stworzonym przeze mnie Instytucie Twórczym we Lwowie, urlopowany jako major sztabu generalnego, dyplomowany po zakończeniu wojny bolszewickiej. Zwisłocki był zięciem moim, więc wybór ministra nie bardzo mi dogadzał, jakkolwiek miałem najlepsze wyobrażenie o kwalifikacjach Zwisłockiego. Chciałem uniknąć posądzenia mnie przez ludzi złośliwych o nepotyzm, gdy jednak minister Kwiatkowski pomimo to w dalszym ciągu na mnie nalegał, argumentując bardzo przekonywująco, nie miałem prawa dalej się upierać. I rzeczywiście wybór ministra Kwiatkowskiego okazał się trafny. Dyrektor z Wisłocki wyjątkową swoją energią i inteligencją przewyższył wszystkie oczekiwania. Wybudował fabrykę bardzo celowo i zastosował w niej nowoczesne urządzenia stojące na najwyższym poziomie. Niestety nie doczekał uruchomienia swego dzieła z wielkim trudem stworzonego. Umarł przedwcześnie w lutym 1929 roku z powodu przepracowania umysłowego. W uruchomieniu fabryki nie zaszły żadne trudności, co świadczyło o wielkiej precyzji pracy zwisłockiego. Opowiadali inżynierowie, że wszystkie oddziały od razu ruszyły z miejsca tak, jakby już przez dłuższy przeciąg czasu były w normalnym ruchu. Do zorganizowania pracy w Mościcach powołano część inżynierów z Chorzowa, którzy stworzyli tu jeszcze doskonalszą harmonię wśród wszystkich pracowników Wielkiego Zakładu Przemysłowego. Również i tu ufundowano wspólny sztandar, który udekorowałem także Złotym Krzyżem Zasługi. Odwiedzałem chętnie Mościce, bo za każdym razem miałem możliwość zwiedzania nowych części rozbudowującej się bezustannie wytwórni. Raz tylko nie zastałem nic nowego, zwiedzałem więc tym razem tylko kwietniki, urządzone wokół budynków fabrycznych. Inżynierowie z Chorzowa, porównując mościce do poprzedniego miejsca ich pracy, nazywali je żartobliwie wielkim sanatorium. Wszędzie panowała tu wzorowa czystość, a budynki tonęły wśród kwiecia, pomimo że zakłady swą przestrzenią znacznie przewyższały wytwórnię chorzowską. Odczuwało się tu potrzebę dostosowania piękna zewnętrznego do harmonii wewnętrznej zespołu pracującego. Mościce dawały przykład, że i zakłady chemiczne mogą wzbudzać przyjemne wrażenie. W ten sposób powstawały w Polsce coraz to nowe centra o wysokiej kulturze inżynierów i innych pracowników przemysłowych, wciągające nie tylko w swą orbitę coraz liczniejsze ich szeregi, ale promieniujące także doskonałymi swymi formami współpracy na wszystkie ziemie polskie. Rozdział 17. Po złożeniu przeze mnie przysięgi gabinet profesora Bartla poddał się do dymisji. Po naradzie mojej z Piłsudskim było dla nas jasne, że dalsze przewodnictwo Rady Ministrów należy nadal pozostawić profesorowi Bartlowi. Decyzja ta mi odpowiadała bowiem z profesorem Bartlem, kolegowałem się na Politechnice Lwowskiej i już wówczas wzbudzał we mnie wielki szacunek wysokim poziomem ideowości, żywiołową pełną energii, naturą i zdolnościami przy charakterze mocnym, otwartym i prostolinijnym. W czasie obrony Lwowa wykazał Bartel ponadto wielką bojowość. Mając przed oczami wszystkie te zalety, zwróciłem na niego uwagę naczelnika państwa Piłsudskiego, który go też powołał w roku 1919 do wojskowej służby kolejowej. Następnie był ministrem kolei. W rozmowie ze mną Piłsudski wyrażał się bardzo pozytywnie o współpracy z nim i jego duchu bojowym podczas walk z Sowietami. Z chwilą objęcia urzędu prezydenta RP chodziło mi przede wszystkim o dokładne zorientowanie się w sytuacji każdej dziedziny życia państwowego w Polsce. Z tej racji nie tylko nawiązałem kontakty z poszczególnymi ministrami, Lecz brałem niekiedy także udział w posiedzeniach Rady Ministrów. Skarb państwa znajdował się w bardzo trudnym położeniu. Waluta polska, po poprzedniej prawie 50 dewaluacji, miała w ostatnim okresie rządów partyjnych tendencję do dalszego spadku. Budżet wojskowy był bardzo zredukowany, a uposażenia w armii były wyraźnie niedostateczne. Oprócz tego istniała w wojsku silna dezorganizacja wytworzona przez rządy partyjne, kierowane względami politycznymi walką z Piłsudskim. Chodziło przede wszystkim o to, żeby osłabić uczucia dla zwycięskiego wodza. W pracy dotychczasowej Ministerstwa Rolnictwa nie widziało się wyraźniejszych poczynań, które by miały na celu podniesienie stanu materialnego najliczniejszej warstwy społeczeństwa, mianowicie wsi. W innych resortach gospodarczych było wielkie ubóstwo i duże braki techniczne i materialne. W dotychczasowym okresie istnienia niezależnej Polski, wynoszącym z górą lat 7, poza wielkimi poczynaniami Piłsudskiego w dziedzinie tworzenia armii, zdobywania i umacniania granic państwa, Mało stosunkowo posunięć dodatnich można było zanotować w rozwoju gospodarczym kraju. Trzeba obiektywnie uznać, że zadanie to było nadzwyczajnie trudne wskutek wielkiego zniszczenia kraju długoletnimi zapasami wojennymi prowadzonymi na jego obszarach oraz ogólnej nędzy finansowej. Na tym tle praca Władysława Grabskiego jako ministra skarbu, który potrafił oderwać się od zupełnie zdewaluowanej marki i stworzyć walutę złotową o więcej stałej wartości, wydawała się jako największe dzieło gospodarcze. Dzięki temu mogła powstać w kraju prywatna inicjatywa gospodarcza. Operowanie walutą zagraniczną nie mogło zastąpić stałego własnego pieniądza obiegowego. Stosunki nasze zagraniczne nie były bardzo pocieszające. Na granicy zachodniej mieliśmy wojnę celną z Niemcami, która w państwach zachodnich była uważana za zarzewie przyszłej wojny europejskiej. W prasie zagranicznej zapanowały nastroje, z których się wyczuwało pretensje do Polski, że może ona sprowadzić nieszczęście wojny dla Europy. Jednocześnie zagranica dawała Polsce do poznania aby dla uspokojenia tego zarzewia zrezygnować z pewnych terytoriów, co do których Niemcy wysywały swoje pretensje, czy to do Śląska, czy też Pomorza. W tym kierunku rozwinięto za granicą potężną propagandę, a ówczesna Polska, bardzo słaba i z dnia na dzień bardziej słabnąca, nie mogła skutecznie nastrojom tym przeciwdziałać. Na granicy z Sowietami roiło się od różnych dywersji dobrze zorganizowanych band bolszewickich, które zapuszczając się na nasze terytoria, wzniecały liczne pożary i rabowały dobytek, ciążąc mocno naszej ludności nadgranicznej. Uzupełnieniem tego była bardzo rozwinięta propaganda komunistyczna, w szczególności na naszych kresach wschodnich. Stosunki z Litwą tym się charakteryzowały, że ich w ogóle nie było. Granica z Litwą wyglądała jakby zamurowana, drogi przygraniczne były zarośnięte, a tory kolejowe łączące Polskę i Litwę zerwane. Ten stan był czymś wyjątkowym w historii stosunków państw z sobą sąsiadujących. Stan ten można było określić ani pokój, ani wojna. Jedynie straże graniczne litewskie zabawiały się przesuwaniem znaków granicznych na niekorzyść Polski. Można powiedzieć, że prawie wszystkie granice Polski były zagrożone, bo prawie we wszystkich krajach sąsiadujących istniało nastawienie nieprzyjazne dla Polski. Poza tym w Niemczech, w Czechosłowacji i na Litwie dawano przytułek Ukraińcom z Małopolski Wschodniej i finansowano ich organizacje rewolucyjne. Jedynie bardzo małe odcinki naszej granicy z Rumunią i Łotwą nie były zagrożone. Nic więc dziwnego, że Polska znajdująca się w takich warunkach była w stosunkach międzynarodowych słabym partnerem i tym samym bez większego wpływu na ich układ. Moja współpraca z Piłsudskim miała od razu zupełnie wyraźną formę i bez uprzedniego umawiania się rozwinęła się w sposób bardzo naturalny i harmonijny. Jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych podpisywałem wszelkie akty wojskowe Piłsudskiego bez najmniejszych zastrzeżeń. I chociaż w sprawach wojskowych wytworzył się stosunek, przy którym Piłsudski mógł wszelkie decyzje pobierać samoistnie, to jednak podkreślał zawsze wobec wyższych czynników wojskowych zależność w swoich decyzjach wojskowych od prezydenta. Poza tym przy każdej sposobności wpływał w wojsku na wytworzenie należnego stosunku do prezydenta jako do ich zwierzchnika najwyższego. Premiera natomiast wraz z rządem odsunął od jakiejkolwiek ingerencji w sprawy wojskowe, pozostawiając im oraz izbom ustawodawczym wpływ na ustalanie budżetu wojskowego i kontyngentu rekruta. Wobec tego... Podpisywał prezydent akty wojskowe bez kontrasygnaty premiera, a jedynie z kontrasygnatą ministra spraw wojskowych. Moja bezpośrednia współpraca w wojsku była przez dłuższy okres czasu bardzo żywa i wydajna. Czyniłem to na prośbę ministra spraw wojskowych, specjalnie zajmując się dziedziną przemysłu wojennego. Mówił mi on, że musi... Podpisem swym aprobować wydatkowane bardzo duże sumy, a nie ma nad tym dostatecznej kontroli. Przy tym samym mało się na tym zna i wprost boi się, żeby nie podpisać jakiegoś niecelowego wydatku. Od tej rozmowy, a było to zaraz na początku mojego urzędowania, jeździłem często do Ministerstwa Spraw Wojskowych na konferencje obejmujące sprawy związane z przemysłem wojennym, którym przewodniczył wiceminister, szef administracji armii. Wobec doświadczenia mojego, jakie nabyłem w Przemyśle, sądziłem, że współpraca moja była bardzo owocna i dawała mi dużo zadowolenia. Wiedziałem też, że jednocześnie odciążałem w tym dziele pracy w dużej mierze piłsudzkiego. Dopiero później, gdy na szefa administracji armii powołany został generał Składkowski, który przedtem był ministrem spraw wewnętrznych, miałem możliwość... Znacznego zredukowania mojej współpracy, ograniczając się do wysłuchiwania sprawozdań. Co do polityki zagranicznej, to najwyższy autorytet w jej kierowaniu również przyznawałem Piłsudskiemu i chociaż nie piastował taki ministra spraw zagranicznych, to jednak nic poważniejszego w pracach na terenie międzynarodowym nie mogło zachodzić bez wytycznych i ciągłej jego kontroli. W stosunku do tego resortu zadowalałem się... Otrzymywaniem sprawozdań. Rząd także chętnie przyznawał pełną odpowiedzialność w tych sprawach Piłsudskiemu. Co do pozostałych ministerstw, to po zapoznaniu się z rodzajem ich prac, widziałem, że znacznej części ministrów brakowało doświadczenia w kierowaniu resortami. Z natury rzeczy... Musieli improwizować, było to jednak grono ludzi o wysokim poziomie ideowym, oddanych w całości interesom państwa, dzięki czemu nabywali w szybkim tempie potrzebne doświadczenie. Patrząc na ówczesny zespół ministrów, uświadomiłem sobie dopiero w całej pełni wielką doniosłość czynu majowego, mającego niewątpliwie epokowe znaczenie dla dalszego rozwoju państwa. Stworzył on warunki, które w zupełności zagradzały jednostkom małoideowym dostęp do jakichkolwiek funkcji w kierownictwie nową państwową. A gdyby mimo wszystko znalazłby się jakiś osobnik, któremu udałoby się przedostać do zespołu ministerialnego, to koledzy jego, rozpoznawszy jego niską wartość moralną, nie ścierpieliby długo obecności jego w swym gronie. Najwyższym i najdonioślejszym w moim pojęciu czynnikiem dla prowadzenia pozytywnej i owocnej pracy jest bezwzględne jej ukochanie. Nie może zatem praca dla narodu i państwa być pożyteczna, jeżeli nie towarzyszy jej szczere umiłowanie i pełne oddanie, a już zupełnie zawodzi, skoro występuje przy tym interes własny. W gronie ministrów pierwszego rządu profesora Bartla znajdował się inżynier Eugeniusz Kwiatkowski, którego powołał premier z mojej inicjatywy na ministra przemysłu i handlu. Czuję wprost potrzebę w moich wspomnieniach poświęcić mu trochę miejsca. Inżyniera Kwiatkowskiego, docenta Politechniki Warszawskiej, pozyskałem dla fabryki w Chorzowie. Od tej chwili miałem możliwość obserwować jego pracę w roli technicznego dyrektora fabryki Chorzowskiej. Patrząc przez trzy lata na jego talenty, uważałem, że będzie on pierwszorzędnym ministrem przemysłu i handlu. Minister Kwiatkowski przeszedł wszelkie moje oczekiwania na swoim stanowisku. Oprócz znacznego ożywienia wszystkich działów pracy jego resortu, stworzył wielki, nowoczesny port w Gdyni. Z małej wieszczyny. Powstało duże stutysięczne miasto z rozległym portem, z urządzeniami najbardziej nowoczesnymi, a tempo budowlane, jakie potrafił nadać w naszych trudnych warunkach było tak potężne, że przewyższało nawet przysłowiowe tempo amerykańskie. To też w miejsce pojęcia tempa amerykańskiego przyjęto w Polsce tempo gdyńskie. Udział jego w pracy. Nad powstaniem i rozwojem Gdyni był tak wielki, że energia wkładana przez niego w to dzieło tak widoczna, że powszechnie uznawano ministra Kwiatkowskiego za twórcę Gdyni. Bardzo charakterystycznie wypowiedział się o tym Piłsudski na jednym z posiedzeń Rady Ministrów. Patrzcie, to trzeba być takim wariatem jak Kwiatkowski, żeby móc stworzyć w tak krótkim czasie Gdynię. W tej formie wyraził wielkie uznanie ministrowi Kwiatkowskiemu. Piłsudski wyrobił sobie niesłuszny sąd, że minister Kwiatkowski skoncentrował się na swoim stanowisku na tym jednym temacie pracy. Ja zaś, któremu w tygodniowych odstępach czasu referował bardzo wyczerpująco posunięcia w swoim resorcie, widziałem, że jego zainteresowania tym, co się dzieje w Polsce, były bardzo szerokie. Często wykazywał znaczne zainteresowania pracami innych resortów gospodarczych i zajmował w stosunku do nich stanowisko pełnego zrozumienia ich potrzeb. W tym celu starał się harmonizować poczynania w swoim resorcie z poczynaniami innych gospodarczych ministrów, a więc interesował się szczególnie ważnym w Polsce ministerstwem rolnictwa, wnikał w pracę ministerstwa skarbu i innych. A widziałem, że tego rodzaju ustosunkowanie do prac innych ministrów nie jest powszechne. Przeważnie bowiem każdy z nich pilnował wyłącznie swego resortu pomimo kolizji, które nieraz... Wywoływało jego stanowisko w stosunku do innych resortów. Talenty Kwiatkowskiego rosły w miarę zdobywania doświadczenia. W ciągłym kontakcie z nim widziałem, że koncentrował się w zagadnieniach gospodarczych, nie zauważyłem natomiast, pomimo że był mi bliskim, ażeby kiedykolwiek sprawy, czy to polityki zagranicznej, czy też wewnętrznej, poruszał. A kiedy, nadużywając nadmiernie swojej siły, zapadał coraz bardziej na zdrowiu, zmuszony byłem z żalem przyjąć jego rezygnację, bo nie mogłem pozwolić na zupełne zniszczenie zdrowia tak utalentowanego i pracowitego męża stanu. Ponieważ jako minister przemysłu i handlu czuwał pieczołowicie nad rozwojem fabryki chorzowskiej oraz budową i uruchomieniem wielkiej fabryki związków azotowych w Mościcach i wykazał przy tym wielkie zdolności organizacyjne, Przeto to opuszczając swój resort, został naczelnym dyrektorem Mościc, a następnie także i Chorzowa. Na stanowisku tym doprowadził dyrektor Kwiatkowski obydwie te wielkie wytwórnie do nadzwyczajnego rozkwitu. Przyjeżdżał do mnie często, aby mnie informować bezpośrednio o stanie i rozwoju obydwóch fabryk związków azotowych. Muszę podkreślić, że przy referatach tych poruszał tylko sprawy fabryk. A nie będąc członkiem gabinetu, nie wysuwał nigdy tematów rządowych. Ten sposób pracy Kwiatkowskiego oceniałem bardzo wysoko. Wspomniałem, że w początkowym okresie mojej prezydentury brałem udział w posiedzeniach Rady Ministrów. Później z małymi wyjątkami zaniechałem tego. Kontakty z pracą rządową nawiązywałem nadal przez oddzielne konferencje sprawozdawcze z poszczególnymi ministrami, co dawało mi większą orientację. A żeby nie zabrakło z mojej strony inicjatywy w okresowym zapraszaniu poszczególnych ministrów do siebie, co mogłoby łatwo się zdarzyć przy moich rozlicznych zajęciach, prosiłem każdego, aby z własnej inicjatywy zgłaszał się do mnie przynajmniej w miesięcznych odstępach czasu. W ten sposób mogłem być informowany o postępie prac danego resortu. Szczególnie ścisły kontakt utrzymywałem z resortami gospodarczymi. Najczęstsze rozmowy miewałem oczywiście z prezesem Rady Ministrów. Z premierem Bartlem zapoczątkowałem formę współpracy, którą utrzymywałem później ze wszystkimi jego następcami. Wyrażała się ona przede wszystkim w nakładaniu na premiera odpowiedzialnej funkcji rządzącej, a pozostawieniu sobie tylko funkcji doradczej, bez zobowiązywania premiera do bezkrytycznego uwzględniania moich życzeń. Upoważniałem premiera do podejmowania decyzji, choćby nawet odbiegały od moich rad. Życie mnie nauczyło, że ograniczanie i wiązanie rąk tym, którzy zajmują się odpowiedzialnie, Kierowniczymi stanowiskami zmniejsza znacznie ich energię i inicjatywę i pociąga za sobą niepożądane i szkodliwe zniechęcenie. Przy braku dostatecznego zaufania, wykluczającego tę formę stosunku, należy powołać kogo innego, kogo można by było obdarzyć potrzebnym zaufaniem. W zasadniczych i ważnych sprawach państwowych musiało być naturalnie życzenie moje uwzględnione, w przeciwnym bowiem razie zmuszony byłby premier szukać rozwiązania w rezygnacji z zajmowanego stanowiska. W obawie, abym na stanowisku moim nie był oderwany od przejawów życia państwowego i nastrojów społeczeństwa, odbywałem w pierwszym okresie mego urzędowania częste podróże po kraju, aby bezpośrednio patrzeć na pracę miejscowych władz państwowych i samorządowych, oraz na ich stosunek do instytucji, stowarzyszeń, organizacji, a nawet do poszczególnych obywateli. W tym samym celu chętnie przyjmowałem u siebie przedstawicieli różnych organizacji społecznych oraz wybitniejszych obywateli, bez względu na ich orientacje polityczne. Dochodziły też do mnie głosy, że na zamek łatwiej jest się dostać aniżeli do ministra, a nawet do jego dyrektora departamentu. W ten sposób byłem bardzo daleki od zaizolowania. Tą drogą dowiadywałem się bezpośrednio o wielu niewłaściwych i szkodliwych dla państwa poczynaniach administracyjnych. Dochodziły do mnie bowiem wieści o brutalnych naciskach na obywateli, niesprawiedliwych wymiarach urzędów podatkowych, bezwzględności niższych urzędników skarbowych w traktowaniu najbiedniejszej warstwy ludności wiejskiej. Wiele, wiele innych błędów. Sprawiało mi dużo trosk i zmartwień. Przyczyny tego opłakanego stanu rzeczy należało szukać w niskim poziomie kultury i obowiązkowości u dużej części urzędników administracji państwowej. A poziom moich wymagań był wysoki, bowiem wzorowałem się na dobrze mi znanej administracji szwajcarskiej. Była to jednak nasza rzeczywistość, której pomimo najlepszej woli i przejawiania w tym kierunku największych energii, czynników rządzących, nie było sposobu od razu zmienić. Stan kultury społecznej nie może jednym skokiem osiągnąć wysokiego poziomu, a wymaga długich i żmudnych wysiłków oraz powszechnej dobrej woli, aby ciągłym i stopniowym pięciem się ku górze osiągnąć wyniki. Gdy więc z roku na rok widziałem znaczną i wyraźną poprawę naszej administracji, pocieszałem się, że to tylko przejściowy okres niedomagań, a przyszłość dawać będzie coraz to lepsze i piękniejsze rezultaty. Wstępował we mnie optymizm, który można było porównać z optymizmem rodziców, których nie razi początkowa niezaradności dzieci w stawianiu jego pierwszych kroków i częstym przewracaniu się jeżeli nie widzą w nim negatywnych cech, jak na przykład wad organicznych. W perspektywie rozwojowej mają uzasadnioną nadzieję, że stopniowo, z roku na rok, wszelka niezaradność minie i w końcu może wyrośnie na wartościowego obywatela kraju. Przywódcy opozycyjni wysuwali w słowie i piśmie najczarniejsze obrazy z życia organizacji państwowej – przemilczając jednocześnie czynione wielkie postępy, znacznie przewyższające ujawniane błędy. Na podstawie jednostronnych relacji zapowiadali autorzy natychmiastową zmianę na lepsze, kiedy ujmą władzę w swoje ręce. O ile to było szczere, to mogło dowodzić braku doświadczenia. Przeważnie była to akcja nieszczera i złośliwa, zmierzająca świadomie do hamowania tempa rozwojowego państwa, jedynie tylko z chęci zdobycia władzy. Uważałem, że kwalifikacje tych ludzi potrzebne do rządzenia krajem stoją na niższym poziomie. Ludzie, którzy cały okres swojej dojrzałości poświęcają tylko upartej krytyce, nie są w stanie nagle przestawić się na pracę pozytywną i konstruktywną. Dla wytworzenia takich zdolności i zdobycia potrzebnej wiedzy i doświadczenia muszą poświęcić wiele czasu. W danym przypadku nabyć to mogą w dłuższej pozytywnej pracy państwowej przy stopniowym i ciągłym doskonaleniu się. Po długoletnim moim doświadczeniu życiowym pragnę wskazać, w czym widzę najwyższe piękno życia zbiorowego. Pojęcie to jest moim zdaniem całkowicie niezależne od poziomu życia kulturalnego społeczeństw. Nie widzę na przykład pełnego piękna w wysokim poziomie kultury państwowej, jeżeli nie towarzyszy mu dalszy rozwój, a następuje zastój, z którym graniczy już tylko rozkład. Taki stan można porównać do życia ludzkiego, kiedy starość zaczyna już rujnować jego piękne wartości. Te prawa natury, rządzące w życiu ludzkim, nie doprowadzają do żadnego kataklizmu w życiu społeczeństw, bowiem młode pokolenia mogą łatwo skompensować te straty, a nawet rozwój ich wzmocnić. Inaczej jest z państwem, które dochodzi do swego okresu rozwojowego i dalej już spoczywa na laurach. Takiej starości, która wiąże się dalej tylko z wegetacją, nie ma czym zastąpić. Historia daje nam przykłady, że państwa w takim okresie starczym przechodzą bardzo długą fazę rozkładową i dopiero kiedy warunki stworzą nowe źródło odmłodzenia narodu, może znowu zjawić się zwiększone tempo rozwojowe. To też dlatego szukam piękna w samym rozwoju narodu, najwyższe zaś piękno w najszybszym jego tempie rozwojowym. Toteż, kiedy obserwowałem w Polsce rosnący z roku na rok rozwój, nie zazdrościłem innym narodom wyższych poziomów, czy to kultury w najogólniejszym znaczeniu, czy też organizacji państwowej, czy w końcu nagromadzenia bogactwa narodowego, bo widziałem wzrastającą młodość narodu polskiego. A później, po szeregu lat, gdy widziałem, że życie twórcze w kraju naszym nie tylko nie słabnie, ale nabiera nieprzeciętnej i ciągle rosnącej dynamiki, i to w każdej niemal dziedzinie, to ujawniałem w rozmowach wiele optymizmu co do przyszłości naszego państwa. Mając jednak na uwadze niezbyt szczęśliwe, geopolityczne położenie naszego kraju, nie omijałem nigdy zastrzeżenia, o ile nie nastąpi kataklizm zagrażający nam z zewnątrz. Sejm, uderzony wystąpieniem majowym Piłsudskiego, zrazu złagodniał w swoich pretensjach suwerennych, również przyjął w spokoju, bez żadnej reakcji, powołanie przeze mnie nowego rządu. Nie mogło to jednak trwać długo. Konstytucja marcowa była przecież źródłem nieporozumień w podziale władzy pomiędzy najwyższe czynniki w państwie i przewrót majowy do zmiany konstytucji nie sięgnął. Zaraz po zwycięstwie majowym mógł Piłsudski skorzystać z władzy dyktatorskiej i przeprowadzić zmiany przynajmniej najszkodliwszych ustępów ustawy konstytucyjnej, ale wierny swym zasadom decydował się na użycie radykalnych pociągnięć tylko w wyjątkowych, szczególnie groźnych dla państwa chwilach. Uważał, że każdorazowa decyzja w sprawie ustanawiania ustroju państwa należy jedynie do legalnego przedstawicielstwa jego obywateli. Tylko bowiem tak tworzona konstytucja może wzbudzić należne poszanowanie w narodzie. Ścieranie się poglądów przy układaniu konstytucji jest czynnikiem bardzo dodatnim przy podnoszeniu uświadomienia państwowego w społeczeństwie. Przez to stanowisko, jakie zajmował Piłsudski aż do końca swojej działalności, zyskał sobie przydomek, Wielkiego wychowawcy narodu. Czyn majowy stworzył znowu rozległe pole dla dalszej wydatnej działalności marszałka Piłsudskiego. Równolegle z pracą w wojsku i czuwaniem nad właściwym biegiem spraw zagranicznych, postawił sobie za zadanie przeprowadzenie koniecznych zmian w Konstytucji Marcowej. W pracy tej pomagał mu wybitnie premier Bartel. Sejm, który tymczasem znowu poczuł się u władzy... Czynił duże trudności, nie chcąc utracić swoich przywilejów suwerennych. Prowadzono bardzo żywą propagandę w społeczeństwie, wskazując na to, że jedynie ustrój wprowadzony przez Konstytucję Marcową jest prawdziwie demokratyczny oraz podkreślając, że władza przedstawicieli obywateli całego państwa powinna być bardziej autorytatywna. Przy tej sposobności pobudzano znowu do walk z Piłsudskim zarzucając mu tendencje niedemokratyczne. Pomimo sprzeciwu Senatu uchwalił jednak Sejm zmiany konstytucji już w sierpniu 1926 roku. Prezydentowi przyznał prawo rozwiązywania ciał ustawodawczych i upoważnił go do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Te dwa akty uzdrowiły znacznie stosunki polityczne w kraju. Podnosząc władzę prezydenta, wzmacniały także w pewnej mierze władzę wykonawczą. Przyznane prezydentowi prawo dekretowania z mocą ustawy zostało natychmiast zastosowane. Organizacja Najwyższych Władz Wojskowych, absorbującą przez kilka lat poprzednie rządy, wprowadzono dekretem prezydenta w życie. W dniu 27 sierpnia 1926 roku Został Piłsudski mianowany Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Sejm, nabierając znowu energii w walce z rządem, spowodował przesilenie gabinetu premiera Bartla. Piłsudski zostaje prezesem Rady Ministrów, powołując na wicepremiera Bartla. W ten sposób została zachowana ciągłość rządów bez naruszenia ustawy konstytucyjnej. Takie rozwiązanie przesilenia rządowego nie mogło wywołać entuzjazmu u posłów i senatorów. Także marszałkowie Sejmu i Senatu, których przed nominacją nowego rządu zaprosiłem na zamek celem poinformowania ich o mojej odnośnej decyzji, nie objawili z tego powodu szczególnego zachwytu. W parę dni potem, dnia 1 października 1926 roku, odroczyłem sesję parlamentarną. Trzeba było wreszcie umożliwić rządowi energiczne zajęcie się nagromadzonymi, a bardzo pilnymi sprawami gospodarczymi, a sesje Sejmu i Senatu absorbowały zawsze w wysokim stopniu cały aparat rządowy. To Toteż Piłsudski, biorąc pod uwagę tak wielkie utrudnienie w pracy rządu, wprowadził na stałe Zwyczaj, że tylko trzecia część roku miała być poświęcona działalności izb ustawodawczych. Te cztery miesiące okazały się zupełnie wystarczające dla uchwalenia budżetu, kontyngentu rekruta, bieżących ustaw, kontroli pracy wszystkich resortów ministerialnych wraz z ich wydatkami budżetowymi przeznaczonymi na poprzedniej sesji budżetowej i innych spraw związanych z kontrolą pracy rządu. Takie ograniczenie sesji parlamentarnej było koniecznością ze względu na specjalne warunki pracy związane z krótkim okresem czasu dla formowania i stabilizowania organizacji państwowej. Aby życie raźniej mogło rozwijać się w kraju, w szczególności w dziedzinie gospodarczej, zmuszeni byli poszczególni kierownicy resortów wraz z premierem pracować nadmiernie, a wysiłki ich w wypełnianiu ciężkich obowiązków dokonywane były stale kosztem zdrowia. Każdy z ministrów musiał swymi rozporządzeniami docierać do urzędników administracyjnych najniższych szczebli i baczyć przy tym, aby rozporządzenia jego nie uległy skażeniu. Ta część funkcjonariuszy o wysokim ideowym poziomie, która potrafiła owocnie współpracować z ministrem, była jeszcze zbyt nieliczna w stosunku do pozostałej, liczącej nieraz wiele tysięcy pracowników. Pracę i charakter rządów pomajowych doskonale ujął premier Bartel w swoim odczycie w Krakowie w dniu 12 lutego 1928 roku na Akademii, zorganizowanej przez bezpartyjny blok współpracy z rządem. — Jest źle — mówił premier Bartel — że członkowie rządu tak mało i tak rzadko zjawiają się przed publicznością. Wierzcie mi Państwo jednak, że jedynie i wyłącznie przeszkodą do tego jest charakter ministrów w Polsce, różny od charakteru ministrów w zachodniej Europie. Ministrowie polscy są ludźmi wszyscy bez wyjątku szarej, codziennej, ciężkiej, niezwykle wyczerpującej pracy. Jeżeli we Francji minister jest osobą reprezentacyjną, której zajęcia w chwili, kiedy nie ma parlamentu, ograniczają się do kilku godzin dziennej pracy, to minister Rzeczypospolitej od 20 miesięcy jest robotnikiem, który poniżej 16 godzin dziennie pracować nie może. Powiedziałem w Sejmie, że jesteśmy rządem milczków i równocześnie jesteśmy rządem pracy. Osobiście oddajemy wszystkie siły fizyczne i intelektualne jedynie i wyłącznie na rzecz państwa i nie obchodzą żadnego z nas ani interesy żadnej grupy społecznej, ani interesy żadnej partii. Nie jesteśmy rządem robotniczym, nie jesteśmy rządem chłopów, nie jesteśmy rządem robotniczo-chłopskim, nie jesteśmy rządem inteligencji, nie jesteśmy rządem profesorów, ani lekarzy, ani brukarzy, jesteśmy rządem całej Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy rządem, który troszczy się o interesy wszystkich, bez wyjątku obywateli. Podczas trzynastoletniego przeszło sprawowania swego urzędu prezydenta mogłem stwierdzić, że wszyscy premierzy odchodzili ze swych stanowisk z mocno nadwyrężonym zdrowiem i to było najczęściej powodem ich ustępowania ze stanowiska. Podobnie ucierpiała na zdrowiu znaczna część ministrów. Te nadmierne wysiłki stosunkowo pewnej części obywateli, przepełnionych mocnymi uczuciami patriotycznymi, były w Polsce koniecznością, bowiem kompensowały w dużej mierze inne potrzebne cechy państwowo-twórcze, których społeczeństwo polskie w masowej skali jeszcze nie zdążyło nabyć. Po zamknięciu sesji Sejmu i Senatu... Praca w rządzie Piłsudskiego z bardzo energiczną i żywą współpracą wicepremiera Bartla raźnie posuwała się naprzód. Korzystając z koniunktury gospodarczej na rynkach światowych, ruszył szybko eksport Polski. Przyczyniał się do tego duży wzrost wywozu węgla spowodowany strajkiem górników angielskich. Bilans płatniczy, który przez szereg lat był wybitnie ujemny, stał się dodatnim. Złotowa waluta polska, która miała przed majem 1926 roku wyraźną tendencję dewaluacyjną, powracała do poprzednich.